Tylko ciemniej. W noc wkraczam, w dzień, tak naprzemiennie, cień ma tak samo, tylko ciemniej. Tuż za mną jeszcze jeden piechur, nie rozpoznaje po oddechu. Krok w krok podąża, wdech i wydech, nigdy nie stanie, gdy ja idę. Poznaje po miękkości kroków, że chcę mieć to, co ja mam wokół. A gdy już noc jak sadza czarna Miele widzialne w swoich żarnach I jakby w grób my z tego grobu I w proch i w pył nas ściera obu Byśmy znów razem chcieli, mogli Choćby i próchno, świetlik, ognik Wówczas tak samo jakby ze mnie Je, chodzi, siada, tylko ciemniej